Siedzimy sobie z panem Mieczysławem Laskowskim pod silosami marki BIN. Silosy te są znane naszym czytelnikom i słuchaczom Radia raportu Rolnego, bo nieraz o nich przecież już pisaliśmy. Który z nich jest pana zdaniem wyjątkowy? Którym warto byłoby się w tej chwili tutaj na Agro Show Bednary pochwalić? Na Agro Show Bednary mamy jeden z naszych produktów, jeśli chodzi o silosy płaskodenne. Jest to silos 130 ton i to jest jeden z najbardziej popularnych w małych gospodarstwach rolnych. Powiedział Pan płaskodenny. O co chodzi z tym płaskodennym i stoszkowym? Jaka jest różnica w sensie jakości? Płaskodenny silos to jest taki produkt od nas, który wychodzi pierwszy, najbardziej rozpowszechniony u nas. Od niedawna produkujemy silosy lejowe. Różnica jest taka, że do opróżniania silosu płaskodonego potrzebne są urządzenia które w ten silos opróżniają albo przenośniki ślimakowe, albo redlery. Natomiast silos lejowy opróżnia się grawitacyjnie. Sam? Sam, taka jest różnica. między innymi. Tam dalej trzeba podać to ziarno też przenośnikami, ale opróżnianie silosa jest samoczynne w silosie lejowym. Czyli z punktu widzenia jakości tej paszy nie ma żadnej różnicy? No w zasadzie nie ma i rolnicy też są podzieleni jakby na dwa ugrupowania, które preferują jeden bądź drugi model. A dlaczego rolnicy preferują ten lub tamten? Czy to tylko kwestia przyzwyczajenia? Myślę, że nie tylko. No, jakieś tam wyobraźni, co, co z tym ziarnem trzeba zrobić. W silosie płaskodennym zostaje troszkę ziarna w silosie, które trzeba no najczęściej ręcznie. No Być może jeszcze jest ślimak resztkowy, tak zwany, który tą resztkę wyciąga z silosu. W silosie płaskodennym tej funkcji nie potrzeba stosować. Jakimi parametrami powinien się kierować rolnicy? Rolnik, gdy przymierza się do zakupu silosu, bo czy płaskodenny, czy stożkowy to jedna rzecz, ale przecież to nie jedyne parametry, które są istotne w silosach. No Przy wyborze to decyduje wielkość areału, którym dysponuje rolnik. Ilość produktu, który wychodzi z jego gospodarstwa, czyli rodzaj ziarna, ile tych ziaren, powiedzmy wydajność z hektara jest jakaś tam yy, i teraz... Ile rodzajów ziaren produkuje i to może być kilka mniejszych silosów, jeśli ma różne produkty, albo jeden czy dwa duże, jeśli ma jeden produkt. Co jest sensowniejsze, jeśli mam jeden tylko produkt? Czy na przykład jeden większy, czy dwa o połowę mniejsze? Jaka to różnica? Ja bym zawsze proponował dwa mniejsze, jest to jakby większa funkcjonalność układu. W jakim sensie? No, przerzut ziarna czasem trzeba zastosować, kiedy ono zacznie się w silosie no, no niewłaściwie przechowane psuć, można przerzucić. Jest to no, bardziej funkcjonalny układ z dwoma zbiornikami niż z jednym. No właśnie, ziarno może się zepsuć, może coś ci... się może z nim złego dziać. W jaki sposób w Państwa produktach można to monitorować? My mamy... Termometr wielopunktowy w silosie, w zależności od wielkości tych punktów pomiaru jest kilka, kilkanaście. I mamy możliwość wentylacji ziarna w silosie, przewietrzania tak zwaną funkcję. I to są czynniki, które pozwalają monitorować ziarno. A pomiar wilgotności to tylko organoleptycznie? Organoleptycznie. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten pomiar temperatury, to co, komputer podłączamy, czy to jakoś przesyła się? Mamy czytnik, który się podłącza do zainstalowanej Sądy temperatury i odczytuje się wskazania temperatury co metr na wysokości silos. Silosy BIN są dzisiaj no bardzo znane na rynku krajowym i nie tylko i myślę, że według mojej oceny i mojego rozeznania jakie mam w tej dziedzinie są jedne z lepszych. Firma BIN pracuje nad silosami dość, dość skutecznie i starannie i silos sprzed kilku lat i do dzisiejszych, to są dwa różne produkty. On jest udoskonalany, Unia Europejska, wymogi unijne też spowodowały pewne ulepszenia, które nastąpiły i dzisiaj jest to produkt no, najwyższej klasy. A może Pan porównać przecież, jak te silosy wyglądały 10 i 20 lat temu, jakie są najbardziej rzucające się w oczy cechy czy innowacje, które w ciągu minionej dekady, dwóch dekad się pojawiły i teraz już są standardem, a kiedyś były najnowszym krzykiem mody. Takim bardzo istotnym w użytkowaniu silosu to są schody spiralne, które na dużych obiektach są bardzo dużym udogodnieniem. Coraz częściej stosowany, u klientów zagranicznych praktycznie tylko ten wariant sprzedajemy. Jest to duże udogodnienie dla obsługi. No myślę, że gatunek blachy, rodzaj blachy, który dzisiaj mamy na rynku jest zdecydowanie inny niż kiedyś. Poza tym osprzęt, który się pojawił, pojawił typu pomosty, wybieraki, no, no w ciągu 20, ponad 20 lat istnienia firmy jest to zdecydowana różnica i wyraźny postęp, jaki tutaj można zaobserwować.